Teraz słyszysz moje brzmienie, teraz słyszysz moje słowo Wciąż na zmianę raz dla tobą Dzisiaj pół na pół, czarno, biało kolorowo Poezję łową, bijam się w ten świat, swoją mową Zdrową ekipę gotową, nasza lefa ma na sobą Trego maja logo, panujemy na jego drogą No bo jaki jest on, tacy my Zasada ulicy, na dzień dobry i jebać psy. Nie masz do nich I nic, ty? chuja w dupie masz ty Teraz boczak, masz łzy, Cie to było ci potrzebne? Teraz chcę do ci zelnia, chuj tam bucha jebne W sumie już dziewiętnasta trasta, więc nie będzie Za to śmiech, którym zdrowiem jest są zawsze i wszędzie W moim życiu, który wpierdolony wiedzie Ale go kto pierdoli L.S. da napiedzie HNR, ten takie życie wiedzie, HNR, ten, takie życie wiedzie. HNR, ten, takie życie wiedzie Ktoś łapy, znacie ktoś tak się na życie W innym miejscu nie chcę nikomu tutaj kurwa dawać Leski, ale szuję bez HNR, Team, czy im LNR, LJN, o tym mówią me teksty Moje poczynania dla konfidentów z Meksyk Pomyleńcy pojechali ze życiem do reszty A teraz mogą nie sobie szaleć tam, gdzie jest, jest festy Ijebanych zwojeżdżaków czekną na nich pora setny Czy winisz kogoś się siebie że ten świat jest bredny Że ten twój jest biedny, żeś nie był w czymś trzeba biegły miały być owoce pokruszone, co Dlaczego? Tylko nie pali coś głupiego, bo za dużo tego Już słyszały moje uszy i widziały oczy moje Wymagały bym się skurzył Ściany zburzy, w wziąć kraja by odkurzył I przyjarać jeszcze z nim, bo chłop przecież na to zasłużył Liryka na osłupkich chodnikach Nawijamy o tym, co nas dotyka Coś pojawia się, co znika Coś dociera, dziś głośnika Ktoś budzi nam w papierach coś łapy zaciera, znów ktoś tak na życie W innym miejscu był oświcie Słupy, ceny, wycierpicie Z trudem witam ulicę Jestem dybkim, jestem I pierdolę całą resztę Populatyk, nie? Wtuczność. Na gołym okiem, krok za krokiem Rok za rokiem To my was mieszamy z lotem Wierdolono swoją żną hołotę konfidentów poczynania dla konfidentów Meksyk Pomyleńcy pojechali ze życiem do reszty jak uważasz Już żyjąc się naraża Zakazane kurwa kusi Nie każdego strata ruszy duszy Nie oddawać serca Nie ani ani mędca Polska życzliwistość, polska projekcja Wielu nie może znaleźć własnego miejsca Realia prosto z rosyjskiego księstwa WDW aż do śmierci WDADS Już wiesz jak jest